Minęła 22. Marcin Kowalski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. Polska i świat. Paliwo będzie tańsze. 6,16 za popularną 95 piątkę i 7,60 za diesla. Ustalono ceny maksymalne. Zobaczymy je na stacjach benzynowych już jutro. Izraelska policja odmówiła w niedzielę palmową wstępu do bazyliki grobu pańskiego w Jerozolimie dwóm wysokiej rangi duchownym chrześcijańskim. Zdarzenie wywołało skandal i reakcję wielu krajów. Donald Trump twierdzi, że negocjacje z Iranem przebiegają doskonale, ujawnił kto jest jego kontaktem w Teheranie i nie wykluczył fiaska rozmów. Te tematy już za chwilę, ale teraz w skrót najważniejszych wydarzeń przedstawi Olaf Warzyński. Za dwie godziny po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ma już obowiązywać cena maksymalna paliw. Nie urzędowa, tylko taka powyżej której sprzedaż paliwa będzie sankcjonowana. Ceny maksymalne będą ustalane każdego dnia. Wprowadza je pakiet ustaw CPN wraz z obniżką VAT-u i akcyzym na paliwa.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 Francja zażądała zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To w związku ze śmiercią w Libanie trzech żołnierzy misji pokojowej UNIFIL. Wojskowi zginęli w dwóch odrębnych zdarzeniach, ale w ciągu 24 godzin. Wczoraj w wybuchu miny Pułapki ucierpiał na szczęście niegroźnie polski żołnierz. Prawie 263,5 miliona złotych to kwota zebrana w całej Polsce podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jesteśmy szczęśliwi, że jeszcze się ludzie podzielili tak ogromnie tymi pieniędzmi. Pieniądze z tegorocznej zbiórki wspomogą diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Wybitny pisarz, dramaturg i eseista, dwukrotny laureat literackiej nagrody Nike. W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski. Literaturoznawcy nie mają wątpliwości. Stał się jednym z największych powieściopisarzy polskich drugiej połowy XX wieku. Dzieła Wiesława Myśliwskiego były tłumaczone na wiele języków i zdobywały uznanie za granicą. To były aktualności programu pierwszego polskiego Radia. Pogoda. W nocy deszcz na Pomorzu Zachodnim, na południu, wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na pogórzu i w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 6 stopni. Jedynka. Polskie Radio A magazyn Polska i Świat zaczynamy od dobrych informacji dla przynajmniej części kierowców. Od jutra ceny paliw na stacjach będą niższe. Za najbardziej popularną benzynę 95 zapłacimy 6,16 zł, a za diesla 7 ,60 zł. 60 To ceny maksymalne, które ogłosił dzisiaj minister energetyki będą obowiązywać od jutra, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych zasad muszą liczyć się z karą w wysokości nawet miliona złotych. Więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczak. Na obniżkę z niecierpliwością czekają kierowcy. W tym miesiącu, tak jak sprawdzałem, 1,30 30 zł poszło do góry. Także jak będą obniżać, to super. Za późno. Stanowczo za późno. To być wcześniej zrobione. To nie jest tak to, co było kiedyś. Jak zobaczę, że będzie, okej, okay, to się pewnie ucieszę z tego powodu. Maksymalne ceny paliw będą uwzględniać koszty operacyjne stacji i mają zagwarantować, że obniżka akcyzy i VAT-u przełoży się na obniżki na stacjach, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jest to średnia cena hurtowa spośród pięciu największych hurtowników wraz z akcyzą, wraz z podatkiem. I to jest precyzyjny mechanizm, który będziemy codziennie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 na podstawie konkretnych danych publikowali i będzie obowiązywała jako cena maksymalna, nieurzędowa, tylko taka powyżej której sprzedaż paliwa będzie sankcjonowana. Racjonalizacja wydatków i szukanie oszczędności. Takie rozwiązania w obliczu obniżki cen paliw i uszczuplenia, tym samym dochodów budżetowych proponuje przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichoni z Koalicji Obywatelskiej. To będzie wymagało jednak szukania innych dochodów z jednej strony, z drugiej. Na tym etapie, na krótką metę, szukać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 naftowej, to do Polski przypłynie dopiero za trzy tygodnie, może miesiąc. Te wszystkie podwyżki, z którymi mieliśmy dzisiaj do czynienia, podwyżki Orlenu w Hurcie, one są w związku z zaistniałą sytuacją. Nie było przesłanek wprost, dających podstawę do tak wysokich podwyżek. A to, co stało się w weekend, to jest absolutnie skandaliczne. Docelowo jednak od jutra ceny będą utrzymywane na poziomie określonym przez rząd. Obniżony VAT na paliwo z 23 do 8% będzie obowiązywać do końca Kwietnia, a niższa akcyzana paliwo do połowy kwietnia. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą kontrolowane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Za sprzedaż paliwa powyżej maksymalnej ceny będzie grozić kara finansowa w wysokości nawet do miliona złotych. I pozostajemy przy tym temacie. Naszym gościem jest pan Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.com. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Czy wszyscy będą mogli skorzystać z takiej obniżki, która będzie obowiązywać za dwie godziny na stacjach w Polsce? Tak, to jest obniżka ogólnokrajowa, jest to wprowadzane specjalnym właśnie obwieszczeniem ministra energii, więc można powiedzieć, że no, zbliżymy się teraz do takiego ciekawego momentu, w którym no, te ceny faktycznie będą, będą spadać, będą wyznaczone ceny maksymalne i to ma przynieść ulgę kierowcom, co jest też takie działanie antyinflacyjne, no bo te ceny w paliw one się przekładają później na ceny innych towarów w gospodarce i wyhamowanie ich wzrostów jest właśnie działaniem antyinflacyjnym. Natomiast tutaj pan redaktor zapytał, czy wszyscy na tym skorzystają. No, na pewno będzie to kosztem zysków. Koncernów paliwowych, spółek paliwowych, czyli sprzedawców paliw. I to też warto zasygnalizować, że w tych ustaleniach rządowych dotyczących cen paliw no, nie rozdzielono na przykład kwestii tych paliw premium, które czasami można spotykać w ofertach na stacjach, które chociaż są to taką, powiedzmy, bazowo 95-98, to jednak mają jakieś komponenty, które je nieco wyróżniają, są bardziej szlachetne i przez to są droższe. Tymczasem w, w, w rządowych dokumentach ustalających ceny maksymalne nie mamy tego rozróżnienia, więc mhm. tutaj rodzi się takie pytanie, co właśnie zrobią kierowcy, kiedy okaże się, że te benzyny premium też nie mogą być droższe niż, niż te zwykłe. No paliwa. Bo z, z tego, co rozumiemy z komunikatu i rozporządzenia, to tak: 95 6, 16, 98 6, 76 i olejnowędowy 760, takie mają być ceny, to są ceny z podatkiem. Vat. Czy pan się spodziewa, że na przykład pojutrze te ceny się zmienią w górę, czy jednak raczej będziemy patrzyli na takie same poziomy? No, to jest bardzo dobre pytanie, z tego względu, że e, tak jak sobie patrzę na na przykład mapę e, cen w e, Unii Europejskiej, to e, w Niemczech e, paliwa będą istotnie droższe. Będą droższe około 40%, e, więc e, może się wydarzyć taka sytuacja, że ze względu na ten e, spadek cen w Polsce dotknie nas zjawisko, które w tym momencie notowano chociażby w Słowenii, czyli turystyka paliwowa. I o to Mówię chciałem w drugiej kolejności pana zapytać, czy brak tego mechanizmu? który y, y, zapobiegałby turysty zapaliwowej, y, to y, może nas tutaj niepokoić. Tak, uważam, że to jest istotna luka w tych przepisach, to znaczy przynajmniej w tym terenie przygranicznym wartałoby wprowadzić tego typu regulacje właśnie przeciwko turystyce paliwowej, nakazujące tankowanie do pewnego limitu, bo to właśnie wprowadzono na Słowenii, albo właśnie sankcjonować w, powiedzmy no, to, to zjawisko, bo w czasie ostatniego kryzysu energetycznego zdarzały się w Unii Europejskiej regulacje, które dopuszczały tankow tankowanie na stacjach po określonych cenach, które były mrożone, tylko kierowcom, których pojazdy były zarejestrowane w, dan w danym kraju. Więc to jest takie rozwiązanie. Można się zadać pytanie, czy ono jest właściwe z punktu widzenia jednolitego rynku w Unii Europejskiej. Natomiast wtedy Komisja Europejska na to przymknęła oko najwyraźniej, aczkolwiek... Tutaj faktycznie ten brak regulacji dotyczących polityki turystyki paliwowej moim zdaniem jest pewnego rodzaju błędem czy luką tych obecnych przepisów. Te, trochę się też obawiam, że ten mimo wszystko istotny spadek cen paliw do poziomu, właśnie jeżeli chodzi o benzynę 95, 6 zł, 16 groszy za litr, może pchnąć kierowców do czegoś, co widzieliśmy już miesiąc temu, czyli właśnie takiego hurtowego kupowania. Tych, Panie redaktorze, tych... a skoro tak, jako kierowcy, którzy tankują paliwa na stacjach benzynowych, możemy być na razie spokojni, no bo przez jakiś czas te ceny będą regulowane. Moje pytanie brzmi: czy, czyli mamy regulowane ceny? Pytanie: co się stanie, jeśli te ceny zostaną uwolnione za jakiś czas? Czy to nie będzie takiego efektu, że nagle znowu zobaczymy jeszcze wyższe ceny niż na przykład dzisiaj czy wczoraj? To jest pytanie, jak długo będą funkcjonować te mechanizmy i co się stanie w tak zwanym międzyczasie. Bo może dojść do kilku scenariuszy, tych lepszych i tych gorszych na Bliskim Wschodzie, które będą rzutować na cenę paliw. Natomiast zazwyczaj faktycznie jest tak, że uwolnienie tych, tych cen prowadzi do pewnych wzrostów, chyba że faktycznie ceny hurtowe spadną tak gwałtownie, że tutaj koncerny będą odbijać sobie marże. Poprzez, poprzez nawet niższe ceny, ale jednak one będą i tak dla spółek paliwowych zyskowne. Niemniej, biorąc pod uwagę obecną dynamikę tych wydarzeń w Zatoce Perskiej oraz biorąc pod uwagę fakt, że doszło do zniszczeń infrastruktury, której odbudowa potrwać może nawet lata i te łańcuchy światowych dostaw paliw są zaburzane już bardzo gwałtownie nie tylko w Zatoce Perskiej, ale też na przykład w Rosji, która mimo wszystko no, odpowiada za pewien, pewną część światowego łańcucha paliwowego, no to nie spodziewam się szybkiego unormowania tej sytuacji do poziomów, które znaliśmy na przykład z końcówki roku 2025. Warto zaznaczyć, że ta sytuacja, w której jesteśmy obecnie wynika też z tego, że świat dopiero niedawno wszedł na drogę takiej równowagi między popytem na paliwa, a mocami rafineryjnymi. Ta równowaga została utracona w 2020 roku i dopiero rok temu została uzyskana na takim dosyć kruchym poziomie. I teraz znowu świat został wybity z tej równowagi i to też sprawia, że te problemy mogą być dosyć długotrwałe i miną miesiące, zanim się to unormuje. A na razie będziemy mieli do czynienia z czymś, z czym od dawna do czynienia nie mieliśmy, a mianowicie z regulacją cen, przynajmniej jeśli chodzi o paliwa na stacjach benzynowych. Przypomnijmy, za nieco ponad dwie godziny na wszystkich stacjach w Polsce 95 powinna kosztować 6,16 16 Tak wynika z rozporządzenia ministra energetyki. W następnych dniach będziemy mieli kolejne regulacje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję wiek, Redaktor naczelny portalu energetyka24.com. Dziękuję bardzo ce świata Przechodzimy teraz do spraw międzynarodowych. Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by dokończyć operację w Iranie. Tak powiedział dziś Marco Rubio w rozmowie z al Jazeera. Zdaniem amerykańskiego sekretarza stanu trzeba to zrobić teraz, ponieważ w przyszłości Iran mógłby wyprodukować więcej broni. Donald Trump z kolei zagroził Iranowi zniszczenie elektrowni, jeśli Teheran nie przystanie na porozumienie z USA. Według prezydenta Waszyngton rozmawia z przewodniczącym irańskiego parlamentu, który jednak sam zaprzecza jakoby rozmowy prowadził. Mamy teraz połączenie z profesorem Maciejem Minnichem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, dyplomacja jest pierwszym wyborem prezydenta Trumpa, tak mówiła dziś jego rzeczniczka Caroline Levitt. Czy według pana przy tak rozbieżnych stanowiskach obu stron, przy tak skrajnie nieufających sobie aktorach ta dyplomacja może się powieść? Każda wojna musi się skończyć przy stole, nie, nie tylko w huku armat, więc zapewne i ta również pytanie tylko, kiedy ten moment nastąpi i kto przy tym stole będzie siedział. Na razie wiemy, że nie wiemy, kto siedzi po stronie irańskiej, a przynajmniej nie ma oficjalnych potwierdzeń, kto tak naprawdę negocjuje z, ze strony irańskiej. <śmiech> Bardzo charakterystyczne jest y, praktycznie... Milczenie i nie pojawianie się w ogóle po stronie irańskiej prezydenta Pezeszjana, który w ogóle nie występuje publicznie, raz, no, raz dokładnie wystąpił publicznie. I pytanie, czy on nie jest tutaj tym adresem niewymienianym na razie głośno przez stronę amerykańską. Być może on był zawsze postrzegany jako taki nieco bardziej umiarkowany, czy jak to się określa w Iranie, reformistyczny. Mhm. W przeciwieństwie mm, do nie... przewodniczącego irańskiego parlamentu, o którym z kolei wspomniał prezydent y, Trump. czy on należy bardziej do tych hardlinerów irańskich? Ka Kalibaf raczej tak, raczej był postrzegany jako ten, ten twardszy, aczkolwiek może nie już z tych zupełnie najtwardszych. Yy, no tu oczywiście wszystko może się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji wojennej, to znaczy yy, nawet twardzi politycy mogą być przymuszeni przez sytuację, jeżeli na przykład dojdzie rzeczywiście do yy, atakowania infrastruktury energetycznej już w pełni i mówiąc wprost Iran zostanie pozbawiony prądu, a Amerykanie zdecydują się na, no zakładam umiarkowaną, ale oczywiście inwazję na, na przykład na wyspy w Cieśninie Ormus i na wyspę Hark, no to wtedy być może po prostu nawet ci twardzi będą zmuszeni do do jakichś rozmów. Czyli w takim razie, ewentualna czasu... operacja lądowa, yy, o której słyszymy z punktu widzenia Amerykanów i też celów, o jakich oni mówią, i też tych negocjacji, miałaby sens? No oczywiście, bo ona miałaby w założeniu yy, przymusić drugą stronę do tego, żeby jednak się yy, negocjować i zgodzić się na warunki amerykańskie, przynajmniej w jakimś stopniu. Problem tylko polega na tym, że pierwszą reakcją na zintensyfikowanie działań wojennych ze strony amerykańskiej czy amerykańsko-izraelskiej będzie takież samo zintensyfikowanie ze strony irańskiej. Będą próbowali jeszcze mocniej na przykład atakować wszelką infrastrukturę energetyczną państw Zatoki Perskiej, które są postrzegane jako sprzymierzeńcy amerykańscy, no i oczywiście Izraela. Więc zanim przejdziemy przez ten etap wojenny, to niestety jeszcze dużo krwi i ropy może popłynąć, zakładając oczywiście, że y, to Irańczycy mają, mówią prawdę, czyli że te negocjacje w tej chwili są na takim poziomie, który ich nie satysfakcjonuje, w związku z tym nie podejmują rozmów. No właśnie, a może nie na... mówią prawdy, a może też tutaj <śmiech> grają w jakąś grę i też jakby swoją propagandę wojenną uprawiają. No tu jest problem, bo my nie wiemy, co się dzieje wewnątrz elity irańskiej, tej, która żyje, mówiąc najprościej. Yy, wiemy, że z pewnością część tych właśnie, jak to pani redaktor uznało, nazwała hardlinerów yy, związanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji, choć on też nie jest jednolity, ale tak upraszczając, yy, jest za twardym oporem. Wiemy, że też nie wszyscy byli celami, yy, nie wszyscy przywódcy byli celami yy, izraelskimi czy amerykańskimi. No, choćby szef MSZ Abbas Arakci wypowiada się regularnie w mediach. No i nie słyszeliśmy nawet o ataku na niego, już nie mówiąc o wyeliminowaniu go. Więc z pewnością Amerykanie i Izrael zostawiają sobie jakąś, jakąś możliwość kontaktu. Problem tylko polega na tym, że my nie wiemy, jak ci, z którymi przez pośredników zapewne rozmawiają Amerykanie, jakie oni mają przełożenie na to, co się dzieje w Iranie. Mówiąc krótko, załóżmy hipotetycznie w tej chwili, że prezydent i Abbas Sarakczy, czyli szef MSZ-u byliby skłonni do jakichś rozmów, ale czy oni mogą wydać rozkaz nie strzelajcie, tak. A nawet jeśli wydadzą, to czy żołnierze, którzy są fizycznie gdzieś tam przy wyrzutniach, posłuchają takiego rozkazu. Może ich przełożeni powiedzą, nie, nie, strzelamy dalej. Tu jest też jest jeszcze nie jeden wiemy. nieobecny, czyli najwyższy yy, duchowy przywódca Mocztaba Hamenei, który także nie pojawił się jeszcze publicznie. Ale pani Profesorze, chciałam zapytać o jeszcze jednego aktora na tej mapie Blisko Wschodniej, czyli Hutich, którzy zaczęli już strzelać w kierunku Izraela, ale na razie nie zablokowali tego kluczowego przepływu przez Morze Czerwone. One. Jakie znaczenie ich wejście babel, tak, do wojny miałoby y, dla rozwoju sytuacji? Miałoby podwójne, to znaczy y, nie chodzi tu o ostrzał Izraela, choć on oczywiście też może być z perspektywy Izraela bolesny, bo to jednak zwiększa liczbę rakiet lecących na, na to państwo, a z pewnością Izrael ma już w tej chwili w, w poważne problemy z, ze zestrzeliwaniem rakiet. To, to widać po kolejnych trafieniach i, i pożarach w Izraelu. Natomiast no, to jest oczywiście zamknięcie cieśniny prowadzącej na Morze Czerwone, czyli na przykład towary do nas płynące z Chin płyną wokół Afryki. To dla nas ma znaczenie. I co ważniejsze, to jest zupełne odcięcie Arabii Saudyjskiej od eksportu ropy, ponieważ Saudowie przekierowali część do portów, mają ropociąg prowadzący nad Morze Czerwone, tak zwany East-West, czyli wschód-zachód ropociąg. On nie ma pełnej przepustowości takiej, żeby tyle eksportować ropy, ile płynęło przez Ormus, No ale jednak trochę tej ropy Saudowie sprzedają. Ale port, który kończy ten ropociąg jest stosunkowo blisko Jemenu i może być łatwo ostrzeliwany. Zresztą to już się zdarzało w historii przez Oczywiście. Hutich. To by zamknęło Saudom drogę eksportu zupełnie. Czyli wiele możliwości eskalacji jeszcze tego konfliktu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Maciej Minich katolicki Uniwersytet Lubelski, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję.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 W naszym magazynie kolejny temat. Sypią się gromy na Izrael po zablokowaniu kardynałowi Pierbatiście Pizzabali wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Decyzję potępili politycy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Spór dotyczy dostępu do jednego z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa w Wielkim Tygodniu. Przypomnijmy, wczoraj rano policja zatrzymała kardynała Pizzaballę i kustosza Ziemi Świętej ojca Francesco Jelpo, gdy szli do Bazyliki. Duchowni chcieli w prywatnym gronie odprawić mszę Niedzieli Palmowej, ale zostało im to uniknąć niemożliwione przez izraelską policję. Sprawę śledzi Wojciech Cegielski, z którym teraz się łączymy. Witaj. Dobry wieczór. Powiedz, jak Izrael argumentował swoje działanie. Od kilkunastu dni Bazylika Bożego Grobu, ale też kilka innych miejsc niekoniecznie związanych chrześci z chrześcijaństwem, na przykład Meczeta Talaksa na Starym Mieście są zamknięte dla osób, które chcą tam wejść i zwiedzać, no, chociaż turystów w Izraelu w zasadzie nie ma, oraz dla tych, którzy chcą się tam pomodlić ze względów bezpieczeństwa. Zdarzyło się już e, m, trzy razy, jeśli dobrze pamiętam, że odłamki rakiet spadały w rejonie Starego Miasta. Jeden z takich odłamków zresztą wylądował na dachu budynku, który jest, by tak powiedzieć, przykre do Bazyliki Bożego Grobu. Stąd od już dłuższego czasu obowiązuje zamknięcie tego, tych miejsc dla wiernych, dla tych, którzy chcą się pomodlić, czy to w meczecie Alaksa, Al czy to na przykład właśnie w Bazylice Bożego Grobu, czyli w najważniejszym kościele chrześcijańskim na całym świecie, kościele, który jest zbudowany w miejscu ukrzyżowania i złożenia do Grobu Chrystusa. W związku z tym Izraelska Policja, kiedy zatrzymywała kardynała Pitzabalę i tak jak wspomnieliście jeszcze Ojca Francesco, Francesco Jelpo to argumentowała względami bezpieczeństwa. Tyle tylko, że z kolei kardynał Pizzaballa mówił, że, no, tak jak wspomnieliście, że to nie miało być zgromadzenie, na które nie było zgody, a to miała być prywatna msza. Dodajmy, że w Niedzielę Palmową przez Jerozolimę zazwyczaj co roku przechodziła bardzo liczna procesja z Góry Oliwnej. E, schodziła stamtąd do centrum miasta, do, no, właśnie na Stare Miasto, do Bazyliki Bożego Grobu. Ta procesja została odwołana nie przez władze Izraela, a jeszcze przez sam Kościół. Zresztą w komunikatach, które łaciński patriarchat Jerozolimy, czyli ten przedstawiciel Watykanu w Ziemi Świętej, w tych komunikatach mówiono o tym, że odwołana została procesja Niedzieli Palmowej, że odwołana została Wielkoczwartkowa msza, a co do reszty, no to wszystko będzie, decyzje będą podejmowane w zależności od sytuacji. Stąd też ta wizyta w niedzielna w Bożym Grobie miała być rzeczywiście wizytą bardzo kameralną. Po tej po tym jak m, m, kardynał Pier Battista Pizzaballa został zatrzymany. Pojechał do kościoła wszystkich narodów, kościoła niedaleko ogrodu Getsemani i tam sprawował mszę. Znam zresztą osobiście kardynała i wiem, że to jest ostatnia osoba, która szuka tam konfliktu, no ale równocześnie nie boi się otwarcie mówić na przykład o zabijanych Palestyńczykach w Gazie. W każdym razie ten, że kardynał Pizzabala dyplomatycznie mówił potem, że doszło do nieporozumienia. No, nie, pytań... nie prosiliśmy o publiczną uroczystość. To miała być krótka prywatna modlitwa, by zachować ideę uroczystości w Bożym Grobie. Doszło do pewnych Rozumień, najwyraźniej się nie zrozumieliśmy. No i po tej międzynarodowej krytyce, jaka spadła na rząd Izraela, Beniamin Netanyahu cofnął decyzję i nakazał dać kardynałowi pełen i natychmiastowy dostęp do Bazyliki na resztę Wielkiego Tygodnia. W tym komunikacie premiera nie było jednak, co bardzo w tej sprawie istotne, nie było jednak przeprosin. Co ciekawe, ta fala krytyki spadła także ze strony polityków wyraźnie proizraelskich. Wojciech Cegielski, bardzo Ci dziękuję za tę relację. Dziękuję. Jedynka. To jest radio. Podczas gdy Unia Europejska odcina się od rosyjskiego gazu, Serbia podpisuje z Rosją nowy kontrakt gazowy. Belgrad pochwalił się dziś wynegocjowaniem atrakcyjnej ceny na rosyjski surowiec. Moskwa zaś chce się przedstawić jako tani dostawca i tym samym łamać unijną solidarność energetyczną. O szczegółach Michał Strzałkowski. Dotychczasowa umowa gazowa Serbii z Rosją wygasa jutro, czyli wraz z końcem marca. Gazprom zapewniał dotąd ponad 80% zużywanego w serbskim przemyśle, usługach oraz gospodarstwach domowych gazu, czyli około 2,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Belgrad zabiegał więc o przedłużenie kontraktu, choć Unia Europejska, do której Serbia kandyduje, podjęła już decyzję o całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu. Import surowca z kierunku rosyjskiego został już bardzo mocno do Unii ograniczony po dokonaniu przez Rosję inwazji na Ukrainę a od jesieni 2027 roku nie popłynie do Unii już ani jeden metr sześcienny rosyjskiego gazu. Serbski prezydent Aleksander Vucic zabiegał jednak mocno o nową umowę gazową z Rosją – jej szczegóły uzgodnił dziś w rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. To, co jest dla mnie niezwykle ważne i za co dziękuję prezydentowi Putinowi, to fakt, że uzyskaliśmy kolejne przedłużenie kontraktu gazowego na bardzo korzystnych warunkach. Import rosyjskiego gazu będzie się odbywać na tych samych warunkach co dotychczas, czyli 6 milionów metrów sześciennych gazu dziennie. Rosjanie są bardzo elastyczni. Jeśli nadejdą chłodne dni lub inne problemy, pozwolą importować więcej. Również cena gazu pozostała niezmienna między 320 a 330 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Wucic stwierdził, że taniej kupuje od Rosji gaz już tylko Białoruś. Serbski prezydent podkreślał też, że dostawy z Rosji nie są obarczone ryzykiem zakłóceń, jak w przypadku dostaw z objętego obecnie konfliktem zbrojnym Bliskiego Wschodu. Z kolei rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow nazwał nową serbsko-rosyjską umowę gazową przyjacielską. Rosja zawsze była i zawsze pozostanie gotowa, aby dostarczać wszelkie surowce energetyczne na światowe rynki, w tym na rynek europejski, w szczególności w przypadku tak przyjaznych i braterskich krajów jak Serbia. Nowa serbsko-rosyjska umowa gazowa podpisana została jedynie na trzy miesiące, oficjalnie bowiem Belgrad źródła surowców energetycznych dywersyfikuje – ale wojna na Bliskim Wschodzie i zablokowanie przez Iran kluczowej ciśniny Ormus, a także zniszczenia w infrastrukturze naftowo-gazowej w rejonie Zatoki Perskiej sprawiły, że Rosja wraca jako gracz na rynek surowców energetycznych. Mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich. Surowiec rosyjski jest znowu w cenie, co pozwala na to, aby generować większe wpływy do samego skarbca rosyjskiego. A jest to o tyle istotne, że od tak naprawdę połowy zeszłego roku, połowy 25 roku widzieliśmy, bardzo duży i istotny spadek dochodów naftowo-gazowych rosyjskich, głównie przez sankcje i przez, powiedzmy, dosyć rozluźnioną sytuację na rynku globalnym. Również w Unii Europejskiej podnoszą się głosy o konieczności powrotu do prowadzenia interesów surowcowych z Rosją. Chcą tego przede wszystkim Węgry, Słowacja oraz Austria. Więcej świata. I pozostajemy przy sprawach europejskich. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec, Radosław Sikorski i Johan Wadepul spotkali się w Krzyżowej, czyli miejscu symbolicznym dla polsko-niemieckiego pojednania. Bo to tam w 1989 roku spotkali się Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Wizyta Sikorskiego i Wadepula odbyła się w ramach obchodów 35. rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który zapoczątkował współpracę obu krajów, a w wydarzeniu przyglądał się reporter polskiego radia Mateusz Czmiel. Radosław Sikorski podkreślił, że Krzyżowa jest dziś symbolem relacji polsko-niemieckich, a msza pojednania nie tylko wydarzeniem religijnym, ale także ważnym znakiem jednoczącej się Europy. Podkreślała europejskie wartości, takie jak pokój, pojednanie, wolność i solidarność, pokazując, że nawet w najtrudniejszych doświadczeniach historii, Narody mogą budować wspólną przyszłość opartą na wzajemnym szacunku i europejskiej przyszłości. Przypomniał, że działające tam fundacje i dom spotkań prowadzą projekty dla młodzieży, m.in. z Bałkanów Zachodnich i Ukrainy, promując wartości europejskie. Szczególne uznanie należy się fundacji za zaangażowanie we wspieranie młodzieży z walczącej Ukrainy. Po rosyjskim ataku na Ukrainę tu przebywało około 100 Uchodźców z tego kraju. Zaznaczył też, że obecna polityka Rosji pokazuje, iż kwestie bezpieczeństwa i pokoju w Europie nie są dane raz na zawsze. Najlepszym dowodem niech tego będzie dzisiejsza ideologia państwowa Rosji, która wróciła do najgorszych carskich i komunistycznych kodów historii, krzewiąc w swoim narodzie chęć dominacji i agresję wobec sąsiadów. Z kolei Johan Wodeful ocenił, że największym zagrożeniem dla Europy pozostaje rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Przypomniał o trudnej sytuacji Ukraińców i codziennych atakach. Do tego dochodzi ryzyko, że eskalacja na Bliskim Wschodzie odwróci uwagę międzynarodowego wsparcia od Ukrainy i że sytuacja na rynkach energii będzie sprzyjać Rosji. Nasza wspólna odpowiedź jest jasna. Nie cofamy się ani o krok. Stoimy w pełni po stronie Ukrainy I Tutaj, w Krzyżowej, szczególnie wyraźnie widać, że zdecydowane wsparcie Ukrainy w jej walce o wolność nie jest tylko konsekwencją polityki bezpieczeństwa, jest jednocześnie koniecznym wnioskiem płynącym z naszej historii. Podkreślił też, że Polska i Niemcy przeszły wspólnie długą i trudną drogę. Jest jasne, że nic i nikt nie jest w stanie cofnąć niewyobrażalnego cierpienia, które my, Niemcy, sprowadziliśmy na Polskę poprzez wojnę i okupację, a jednocześnie przyjęliśmy na siebie zadanie, by ten najstraszniejszy rozdział nigdy więcej nie stał się ostatnim słowem naszej historii. Krzyżowa pokazuje, jak decydujące na drodze pojednania, obok wsparcia politycznego, jest zawsze osobiste zaangażowanie obywateli oraz odważne decyzje jednostek. Tak. Obecnie w Krzyżowej działa Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Magazyn Polska i świat. W magazynie jeszcze jeden temat i bardzo ważne podsumowanie. Prawie 263,5 miliona złotych zebrała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poinformował o, tym kil... poinformował o tym szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Osiak. To kwota wyższa niż deklarowana krótko po samym finale, bo jest o ponad 70 milionów złotych większa. Przypomnimy, w trakcie tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierano pieniądze na leczenie i diagnostykę chorób układu pokarmowego małych dzieci. Tak, Marek Jerzy Owsiak powiedział, że ta kwota wystarczy na zrealizowanie wszystkich planów fundacji, choć jest mniejsza niż ta zebrana w ubiegłym roku. Padł wtedy rekord. Było to prawie 290 milionów złotych. Prezes WOŚP nie był zaskoczony mniejszym wynikiem, ale powiedział, że spodziewał się nawet niższej kwoty. Wystarczy na wszystko. To myśmy naprawdę mieli obawy, kiedy zobaczyliśmy, że jest mróz, a od mrozu się odzwyczailiśmy, to mieliśmy w ogóle obawy, że tych pieniędzy będzie dużo, dużo mniej. Ale o co roku mówię, słuchajcie, no rekord bo są, słowo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 nie było w ogóle w klinikach pediatrycznych. Zaczynamy od sprzętu endoskopowego, który jest najbardziej potrzebny w tej chwili, ale oczywiście inne inne sprzęty w kolejności będziemy też e, organizować przetargi dla klinik w Polsce. Ten sprzęt ma trafić do szpitali latem. Ma być objęty trzyletnią gwarancją i WOŚP zapewni do niego wszystkie niezbędne elementy, łącznie z tymi potrzebnymi do serwisowania urządzeń. Ekspert Fundacji WOŚP i jej wiceprezes Bogdan Maruszewski dodał, że dzięki sprzętowi, szpitalom i ośrodkom będzie łatwiej diagnozować i leczyć osoby małoletnie. Dzieci są przez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 Problem o bardzo dużej skali. Jerzy Owsiak podziękował też za pracę wszystkim wolontariuszom, podkreślając przy tym, że było to wielkie przedsięwzięcie. Tu przypomnę, w akcję włączyło się też wiele firm oraz znanych osób. Można było wylicytować m.in. rakietę Igi Świątek. Z wośpem grało też Polskie Radio. Można było wylicytować udział w strefie wpływów, czyli audycji prowadzonej przez dziennikarzy politycznych Polskiego Radia, czy też komentowanie meczu piłkarskiego z dziennikarzami radiowej jedynki. I tak kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Monika Sikora, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a kwadrans po 8.00 Krzysztof Kwiatkowski, senator koalicji obywatelskiej. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski. I Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Rafał Bała. Dobry wieczór. Kronika sportowa. Witam i zapraszam na sportowe podsumowanie poniedziałku. Mecze ze Szwedami nigdy nie były dla polskich piłkarzy łatwe, ale czasami udawało się je wygrywać, nawet tę o wielką stawkę. Jutro finał baraży o mundial. Dziś w Sztokholmie nasi trenowali i pojawili się na konferencji prasowej, a wszystko z bliska śledzili nasi wysłannicy. Tomasz Kowalczyk i Tadeusz Musiał. Najważniejsza informacja była jednocześnie najkrótszą. Wszyscy do dyspozycji. To oznacza, że pole manewru Jan Urban ma duże. Nie oznacza jednak, że należy spodziewać się w składzie niespodzianek. Ale należy spodziewać się, że selekcjoner ma na ten mecz swój pomysł. Że wierzyć mu należy, świadczą statystyki, bo jeszcze w roli selekcjonera nie przegrał. Oby tak zostało. po jutrzejszym meczu wydaje mi się, że... Jako cały zespół byliśmy w różnych momentach i, i ten progres moim zdaniem jest zauważalny. Sposobu na pokonanie rywala oczywiście dziś nie poznaliśmy, ale Jan Urban dał do zrozumienia, że jeżeli uda się Szwedów zaskoczyć, to problemem dla przeciwnika mogą być oni sami. Trener Potter rozegrał dwa spotkania, w których sprawdził praktycznie wszystkich zawodników i z, ty z tych spotkań wybrał drużynę na mecz z Ukrainą i trafił. Natomiast na pewno nie zna swojego zespołu pod wieloma aspektami. No nie wie jak zachować się drużyna, jeśli by przegrywała. Wiele z tych scenariuszy jest takich, yy, których oni też nie znają. To jest zupełnie inne, wyjątkowe spotkanie i jest w nim mimo wszystko wiele niewiadomych. Największym zagrożeniem dla Polaków będzie Jokers z kolei dla Szwecji Lewandowski, dlatego niech się ziści rzucone na koniec zdanie. Niech strzelają tylko oni w jutrzejszym meczu i Robert o jedną bramkę więcej. Historia nie przemawia na korzyść Polaków. Do tej pory wygraliśmy w Szwecji tylko dwa razy. W to, że jutro ta trzecia korona też będzie nasza wierzy Jakub Kamiński. Myślę, że historia niech zostanie historią. My piszemy swoją tutaj przyszłość i mamy swoje marzenia i tą nową historię napiszemy na pewno jutro. Pomocnik w podobnie jak selekcjoner, myśli, że kluczową rolę odegra Robert Lewandowski. Robert jest tak doświadczonym zawodnikiem, że jego sama osobowość wpływa na naszą drużynę i na pewno chce wiele takich meczy zagrać tak ważnych meczów, jaki jest ten jutrzejszy i e, ten spokój w szatni na pewno chce wprowadzić, bo, bo dobrze e, wie jaką mamy jakoś drużynie i zrobimy wszystko, żeby ten jutrzejszy mecz wygrać. W reprezentacji mamy jednak więcej postaci, które mogą samodzielnie rozstrzygnąć mecz. Na koniec dnia te umiejętności indywidualne w takich meczach odgrywają bardzo ważną rolę i, i czasami te właśnie przebłyski te, te momenty, kiedy zawodnik zrobi różnicę są najważniejsze I, i nie ma co ukrywać, że w reprezentacji bardzo dużo zawodników jest wiodącą postacią stacią w swoich klubach i to tylko jest wartość dodana, bo uważam, że naprawdę jesteśmy w dobrym momencie i e, każdy nas to też po prostu czuje, także e, nic, tylko wyjść na boisko i, i pokazać te umiejętności, a na pewno ten mecz wygramy. Kadrowicze od czwartku mieli sporo czasu na sprawdzenie kilku pomysłów, dopracowanie stałych fragmentów i wybranie taktyki. Na ostatniej prostej trzeba już tylko dobrze nastawić się psychicznie. No, każdy ma swój sposób, na pewno gdzieś tam pójdziemy na spacer, tak żeby na pewno będzie spacer, e, a potem to już gdzieś tam czy spanie, czy, czy czytanie książki w moim przypadku, także tylko tyle. No i wiadomo, e, w drodze na mecz to gdzieś tam lubię posłuchać muzyki. Urywali prawdziwy szpital. Szwedzi zagrają bez Isaka Kulusewskiego. W czwartek po meczu z Ukrainą wypadł Jen, a w weekend Eric Smith. Pod znakiem zapytania jest też stan zdrowia Sona. A czy brak problemów w polskiej kadrze okaże się kluczowy i czy znajdziemy pomysł na Szwedów? Przekonamy się jutro. Transmisja meczu na naszej antenie. Specjalne studio już kilka minut po dwudziestej. Tyle Tomaszko Kowalczyk i Tadeusz Musiał, czyli nasi wysłannicy do Sztokholmu, którzy jutro będą relacjonować mecz Szwecja-Polska w radiowej jedynce, a my w poniedziałkowym komentarzu razem z Andrzejem Janiszem oczywiście też nie uciekniemy od tego tematu. Witam cię Andrzeju. Dobry wieczór. Jesteśmy przed najważniejszym meczem tego sezonu, tego roku. No, na razie przed Mistrzostwami Świata. Mamy nadzieję, że na te Mistrzostwa się zakwalifikujemy. To mówią piłkarze, to mówią też eksperci. Twoim zdaniem jesteśmy gotowi piłkarsko i też mentalnie na to, żeby pokonać Szwedów na wyjeździe. Myślę, że tak. i Myślę, że wszyscy oczekują od reprezentacji Polski, że baraże nie zmienią się w blamarze. Na przykład dlatego, że ja widzę bardzo ciekawą rzecz. Zarówno selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, jak i menadżer Szwedów, nawiasem mówiąc o tej niedawna, Graham Potter, chcą zepchnąć z siebie ciężar odpowiedzialności. I jeden i drugi trener mówi nie, to Rywal jest faworytem, oni są lepszą drużyną, my będziemy spróbowali robić niespodziankę. Zauważyłem również tendencję, zwłaszcza w Polsce, Mówieniu o tym, że reprezentacja Szwecji nagle stała się jakimś potentatem. Otóż nie, to nie jest żaden potentat. To jest drużyna, która zepsuła zupełnie eliminację do Mistrzostw Świata. Do baraży dostała się tylko dzięki dobrym występom w Lidze Narodów i to w grupie C Ligi Narodów, którą wygrała. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę zarówno sumę indywidualnych umiejętności, jak i tak zwaną zespołowość w grze, to dla mnie Polska jest drużyną lepszą. Niewiele, ale lepszą. Jeżeli bierzemy pod uwagę również nieobecności, to zdecydowanie z większymi borykają się Szwedzi, dlatego, że nie ma Isaka, nie ma Kulusewskiego, nie ma dwóch obrońców, Hiena i Schmidta, którzy wypadli odpowiednio w pierwszym meczu z Ukrainą i przed drugim meczem z Polską. Do tego Bramkarzem jest człowiek, który jeszcze całkiem niedawno był na trzecim miejscu w hierarchii bramkarzy, reprezentacji Szwecji i dlatego twierdzę, że no, oczywiście to jest sport, ale no, powiem to słowo, jest obowiązkiem reprezentacji Polski wygrać ten baraż, wygrać baraż, awansować, ja nie mówię wygrać mecz, można mecz zremisować, później zremisować dogrywkę i wygrać karne, ale ja spodziewam się, że właśnie tak będzie, bo to nie będzie piękny mecz. To będą dwie drużyny, które nie będą chciały grać w piłkę. One będą chciały przeszkadzać i będziemy oglądali w tym spotkaniu fragmenty gry, kiedy jedni będą tę piłkę oddawać drugim, niech oni się męczą, a my będziemy grali z kontrataku, bo jedni i drudzy chcą w ten sposób grać, bo w ten sposób ogranicza się możliwość popełnienia błędu. A piłka nożna, jak wiadomo, jest grą błędów i po tych błędach pada bardzo dużo goli, i bardzo dużo goli pada również po stałych fragmentach gry. I to będzie w tych dwóch spotkaniach najważniejsze. Więc jeżeli mamy się do czegokolwiek odnosić, to tylko e, do tego barażu przed Mistrzostwami Świata. Poprzednimi Mistrzostwami Świata, który z lepszymi Szwedami, powiadam, to była zdecydowanie lepsza szwedzka drużyna, wtedy wygraliśmy. To jeden z tych meczów, które najlepiej wspominasz, jeśli chodzi również o twoje spotkania ze szwedzką piłką, bo tego było dużo. Było dużo i z reguły były to mecze przegrane, więc zdecydowanie ten mecz był takim najprzyjemniejszym spotkaniem z udziałem tych Skandynawów. Natomiast nigdy nie lubiłem reprezentacji Szwecji, bo oni nas wyrzucali z różnych turniejów i to zarówno Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i to w sposób taki absolutnie bezczelny i przypominam sobie taki mecz, kiedy selekcjonerem reprezentacji Polski był Paweł Janas i my graliśmy z Węgrami, natomiast Szwedzi grali u siebie z Łotwą i my mogliśmy jeszcze awansować, ale mogli awansować, Szwedzi mieli awans zapewniony, mogli awansować również Łotysze, jeżeli by wygrali. I dzień przed meczem, ja pojechałem na ten mecz, bo robiliśmy taką symultaniczną transmisję Rozmawiałem z ówczesnym trenerem, Larsem Lagerbeckiem i on bo ja go spytałem o to, czy Szwedzi potraktują ten mecz poważnie. On mówił tak, z, zwłaszcza z wami yy, graliśmy i myśmy was eliminowali, jesteśmy wam coś winni, w związku z czym zagramy poważnie. Co było? Łotysze strzedzili gola, później była sytuacja taka, że Szwedzi mieli w ostatniej minucie rzut karny, podszedł Magnus, on i strzelił tak na wszelki wypadek dwa metry nad poprzeczką i od tej pory powiedziałem nigdy nie będę kibicował Szwedom. To tyle jeśli chodzi o mecz. Jutro przypomnijmy o 20.45, początek, wcześniej piłkarskie studio, ale w tej rozmowie jeszcze smutny akcent, bo dziś dotarła do nas informacja, że nie żyje Jerzy Gebert, dziennikarz, sprawozdawca radiowy, ale także naczelny redaktor Radia Gdańsk przez wiele lat, współpracownik Polskiego Radia, współpracownik radiowej jedynki, m.in. Studio S13, wyścig pokoju, ale także Igrzyska Olimpijskie, Monachium, Montreal. Czy Moskwa? Spotykałeś pana Jerzego, współpracowaliście przez te lata, jaki to był człowiek, jaki to był radiowiec? To był bardzo dobry sprawozdawca. Jeżeli ty wymieniłeś bardzo wiele dyscyplin, którymi on się zajmował, bo jeżeli człowiek pracował w rozgłoszeniach regionalnych, to musiał znać się na wszystkim, ale Jerzy Geber to był boks. To był przede wszystkim boks i ten jego głos z czasów, kiedy polscy bokserzy zdobywali jeszcze medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata był nieodłącznie związany Właśnie z boksem, choć z drugiej strony, jeżeli ktoś by mnie spytał o coś, czego mu zazdrościłem, to była taka rzecz, jeżeli robił dla nas krótkie relacje do kroniki z meczem. W koszykarek, to tam grała jedna amerykanka i on wymyślił fenomenalne słowo na jej określenie, bo w radiu trzeba przecież jakoś określić czekoladopodobna. I mnie się to tak strasznie podobało i ja mu tak zazdrościłem, że on to wymyślił, sam bym chciał to powiedzieć, nie wiem... Być może raz w życiu to powiedziałem, ale to właśnie dzięki panu Jerzemu Gebertowi. Jerzy Gebert miał 95 lat. Andrzej Janisz, dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Ale nie będę mówił, ile mam lat. Dziękuję bardzo. A my posłuchajmy teraz relacji Jerzego Geberta z tej finałowej walki z 1976 roku, kiedy złoto zdobywał Jerzy Rybicki. Rybicki w tej chwili przeszedł do kontrataku, i tam zadał na pewno w zwarciu więcej ciosów od Jugosławianina. Próbuje Rybicki, tak, lewym prostym trafił. Jeszcze sekunda! Ząk, proszę Państwa! Koniec walki o złoty olimpijski medal pomiędzy Polakiem Jerzym Rybickim i Tadziją Kaczarem. A więc 5-0 Jerzy Rybicki, mamy złoty medal olimpijski w boksie proszę Państwa. Kronika sportowa. Coraz bliżej rozstrzygnięć w Ekstraklasie Siatkarek. Dziś poznaliśmy trzeciego półfinalistę relacja Artura Dyczewskiego. Siatkarki lotto, chemika, police walczyły bardzo dzielnie z budowlanymi łódź w tym drugim ćwierćfinałowym meczu play tabron Tauron Ligi, ale uległy łodziankom. Tak jak w pierwszym meczu 2 do 3, w setach 21 do 25, 25 do 17, 21 do 25, 25 do 23, i Tajrek przegrany 7 do 15, Kinga Różyńska, środkowa Polickiej Drużyny. No, byłyście naprawdę biziutko sprawienia niespodzianki i doprowadzenia do dalszej rywalizacji. Dwa razy przegramy 3-2, więc co ja mogę powiedzieć? No, wielka szkoda, że nie doszło do tego trzeciego meczu, bo tam już nie wiadomo, co by się wydarzyło. W tym pierwszym secie wydawało się, że macie mecz pod kontrolą. Prowadziłyście 18 do 14, ale jednak przegrał byście seta po takiej serii 08. To prawda, gdzieś tam nasz czarny scenariusz, takie zmory można powiedzieć dopadły w tym, w tym pierwszym secie, bo znowu taki przestój się wydarzył, ale bardzo mnie cieszy, że w tych następnych setach już pokazałyśmy lepszą grę, swoją grę i dopowiedzieliśmy tego tiebreaker, mimo że przegrany to dobrze prosperuje na te następne ostatnie mecze. Ten Tajbrek znowu chyba będzie się śnił, bo znowu źle weszłyście w ten ostatni set, a łodzianki jak już poczuły, że mają przewagę, to już nie wypuściły. Szkoda po prostu tego tiebreaker, tych dwóch tiebreakerów, no bo tak. Kto już uteria, to już jest to już tak naprawdę kto ma więcej sił, to, to daje wszystko, co ma. Nie było łatwo. Policja Grabka rozgrywająca łódzkie drużyny. Myślę, że to słabo powiedziane, nie było łatwo. Było bardzo ciężko. Zespół Policji naprawdę postawił bardzo wysoką poprzeczkę, zagrały dwa świetne spotkania. Uważam, że na ten moment w Polsce wygrałoby z większością drużyn, na które wytrafiły. trafiły. Cieszę się, że z nami się nie udało. Tak jak mówię, uważam, że dwa świetne spotkania trzeba im oddać. Naprawdę, że postawiły tą poprzeczkę bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Jestem dumna z mojego zespołu, że potrafiliśmy przetrzymać ten ciężki moment i po prostu wygrać. To był dobry, naprawdę dobry mecz. Ten drugi tutaj w Szczecinie wiele się w nim działo i ten wynik przechodził z rąk do rąk. Tak samo jak w Łodzi. Myślę, że w Łodzi też było spotkanie bardzo fajne. Nawet bym powiedziała chyba lepsze, bo mniej błędów własnych na pewno po naszej stronie. I tak jak mówię, bardzo dobra środkówka z dwóch stron. My mamy myślę nad czym pracować, żeby gdzieś ta zimna głowa została zachowana i, i nie możemy się doczekać tego półfinału. A Zatem budowlane w półfinale. Wcześniej do tej fazy awansowały zespoły Dewelopressu i BKS Obiersko-Biała. Sokół Mogilno wygrał z kolei na wyjeździe z Radomką. 3 do 0 w pierwszym meczu o dziewiąte miejsce Tauron Ligi. O wyniku rywalizacji zadecyduje bilans dwóch decydująca potyczka 11 kwietnia w Mogilnie. Marcin Janusz kończy reprezentacyjną karierę. Znakomity siatkarz, mistrz Europy, wicemistrz świata i wicemistrz olimpijski. Zawodnik Kresowi ma poważne problemy zdrowotne. O tym, jak te decyzje przyjęło siatkarskie środowisko. Bartłomiej Wisz ślachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz pisał Jan Kochanowski przed wiekami w klasyce gatunku, a echa tej jakże głębokiej w swoim przekazie fraszki do dziś mają wymierny przekaz. Marcin Janusz znakomity reżyser reprezentacji Polski siatkarzy, współtwórca kluczowych sukcesów biał czerwonych ostatnich lat w szczerej rozmowie z przeglądem sportowym zdecydował się ujawnić to co do tej pory było jego osobistą tajemnicą o której wiedzieli tylko najbliżsi i zaufani, czego Wódkiem jest definitywna rezygnacja z gry w narodowych barwach. Marcin Janusz otwarcie przyznał, że jego czas w polskiej reprezentacji dobiegł końca. Powiedział jasno i szczerze, nie mam wyboru. Dla 31-letniego zawodnika, u którego zdiagnozowano zwłóknienie wątroby drugiego stopnia, dalsze forsowanie organizmu poza sezonem klubowym byłoby absolutnie ryzykowne. Marcin Janusz stawał w ostatnich latach niejednokrotnie przed dylematem położyć na szali własne zdrowie kosztem widowiska najwyższej próby i zawsze wybierał to drugie. Tak było przed finałem olimpijskim w Paryżu. Tak było przez lata klubowych występów, kiedy przyjmował leki mające łagodzić zdrowotne problemy. Aż w końcu organizm upomniał się o swoje. Problemy z wątrobą były wynikiem przyjmowania dużej ilości leków. W końcu lutego Marcin Janusz otwarcie poinformował o swojej decyzji selekcjonera kadry narodowej. Jego decyzję należy całkowicie uszanować, To oczywiste. Teraz Marcin Janusz rozpoczął już kolejny etap własnej rywalizacji. Wydaje się zdecydowanie ważniejsze niż najcenniejsze trofea. To siatkarz niezwykle skromny, a przy tym wyjątkowo serdeczny i optymistycznie nastawiony. Nie mam wątpliwości, że w niedługim czasie Marcin Janusz będzie mógł z radością wyrecytować słowa naszego mistrza z Czarnolasu Klejnocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie. Marcinowi Januszowi życzymy oczywiście zdrowia i dziękujemy za to, co zrobił dla polskiej siatkówki. A jeśli chodzi o podziękowania, to cały miniony weekend dziękowaliśmy Kamilowi Stochowi. W planicy pożegnał się z kibicami. Co to oznacza dla polskich skoków? Andrzej Grabowski rozmawiał na ten temat z Adamem Małyszem.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 Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Czekamy więc na te doniesienia ze sztabu skoczków narciarskich. I na koniec jeszcze kilka informacji z innych aren. Udany start Katarzyny Kawy w tenisowym turnieju w Bogocie. W pierwszej rundzie nasza zawodniczka w niespełna 50 minut pokonała francuskę Monet 6 1 6, Kolejną rywalką reprezentantki polskiej będzie Niemka Tatiana Maria lub kolumbika Valentina Arias. W tej samej imprezie polsko-belgijski debel Katarzyna Peter Magali Kempen pokonał japońsko-tajską parę Momoko Kobori, i Pengdam 4, 6, 7, 6, 10, 4. W Makau rozpoczął się Puchar Świata w tenisie stołowym. W pierwszym spotkaniu fazy grupowej Miłosz Rodzimski wygrał z Australijczykiem Nikolasem Lumem 3-1, do a Natalia Bajor przegrała z kinką Wangi Ostrowia wygrała z KPR-em Legionowo 25-20 w wyjazdowym meczu 24. Kolejki Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Ostrowianie są na trzecim miejscu w tabeli KPR 9, a prowadzi Wisła Płock. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, jutro po 20. rozpoczniemy transmisję meczu Szwecja-Polska. Do usłyszenia. Kronika sportowa. Polskie Radio 1.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 Reklama Jedynka To jest radio Radio kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 4 odcinek węzeł Kędzierzyn Koźle, węzeł Krapkowice w Gogolinie na 255 km. Zapaliła się ciężarówka, nikt nie ucierpiał, ale ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Krewa 11, odcinek jarocin Tlesze w pobliżu Witaszyc na 355 km. Zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I krajowa siedemnastka na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski w pobliżu miejscowości Łabunie Reforma. Na 192 km auto uderzyło w bariery. linowe zablokowany jest jeden z pasów jezdni. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami na północnym zachodzie, na północy i w centrum kraju. Na krańcach zachodnich, na południu i południowym wschodzie przelotnie popada deszcz. Na zachodzie i na obszarach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu Małopolski i Podkarpacia... Suma tego wszystkiego, co spadnie z nieba, to blisko 10 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, plus 1 na zachodzie i nad morzem oraz miejscami, 4 stopnie na południowym wschodzie.